systemu edukacji tutaj w Stanach Zjednoczonych. Poprosiłem Dominika o odpowiedź na te pytania, dlatego, że Dominik pobierał przez wiele lat nauki w Ameryce i na pewno wie o wiele więcej na ten temat niż ja. Łukasz się. Okaże. Okaże się. Łukasz Bolda z Gdyni przysłał pytania dotyczące właśnie edukacji w Stanach. Łukasz... W tym roku chyba pisze maturę i, i zastanawia się właśnie nad tym, żeby kontynuować swoją edukację w Stanach Zjednoczonych. Dominik, może zacznijmy, zacznijmy od tego, jak, jak to w ogóle jest skonstruowane, te szkoły, no bo wiadomo, przedszkola są przedszkola, później jest elementary school, tak? czyli to jest tak jakby podsko... podstawówka. Aha. A i to też, też zależy do, to, to chyba generalnie zależy od stanu i od e, miejsca zamieszkania, bo e, ja ukończyłem podstawówkę w Polsce, przyjechałem tutaj, już zacząłem high school, szkołę średnią e, tutaj w Michigan e, mój brat e, przyjechał kończył w Polsce piątą albo szóstą klasę już nawet wstyd się przyznać, ale nie pamiętam którą no i on poszedł do middle school, to jest, middle school jest e, zaraz po, po, po elementary, po podstawówce e, i ten, no ja po ukończeniu znaczy, middle school idziesz do high school, czteroletniego, czyli high school to jest, to, jest, to jest High school, czyli heavy. to jest liceum. liceum, middle school można powiedzieć, że to jest gimnazjum, Gimnazium, rozumiem. Tak, tak. No i później tak, e, czy e, edukacja w high school kończy się maturą tutaj w Stanach Zjednoczonych? Nie, znaczy generalnie jest to inny system... E, przez to, że e, wszyscy idą do high school. E, w Polsce oczywiście nie wszyscy idą do liceum ogólnokształcącego. Nie? Dużo ludzi wybiera edukację w szkołach zawodowych, w ekonomikach na przykład. Mm -hmm. e, więc już, już wtedy następuje jakiś przesiew. Nie? E, tutaj, tutaj nie, tutaj musisz, e, musisz do, e, e, uczęszczać do high school. W high school są różne tego typu klasy, jak właśnie AuroShop czy coś, że możesz się uczyć właśnie reparować samochody, ale generalnie nie ma, nie ma czegoś takiego jak matura. Jeżeli wybierasz się na studia, musisz wziąć testy ACT albo SAT i za nie zapłacić. Więc to, to jest już tak na, twoją, na własną rękę to robisz. Oczywiście szkoła Ci w tym pomaga, masz counselor, ta osoba odpowiednio wcześniej Ci o tym przypomina, pomaga Ci się zarejestrować, zaplanować przyszłość. Czyli po prostu nie ma egzaminu, ale jeśli chcesz iść na studia, to musisz mieć te testy zdane. Tak. Jeszcze tak szybciutko, jeśli jesteśmy przy liceum, co to jest GED? GED to jest ta, no generalnie to jest odpowiednik ukończenia liceum dla osób na przykład, które nie chodziły do, do high school tutaj, czyli dajmy na to jest to osoba, która Przyjechała do Stanów w wieku, nie wiem, 50 lat e, z jakiegoś kraju, e, w którym na przykład ukończyła tylko trzy klasy podstawówki i, i no, praktycznie, żeby dostać jakąkolwiek pracę trzeba mieć co najmniej e, high school albo odpowiednik. No i GED to jest odpowiednik ukończenia high school. E, jest to test, który się zdaje i, i to upoważnia właśnie do, do, do tego, że... Że już można się posługiwać tym, tak, że się skończyło high school. E, czyli każdy to może zrobić. E, czy w przypadku ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład z Polski, e, czy ich matura jest honorowana, czy też muszą brać się, e, jeśli chcą gdzieś pójść na studia, e, GD, czy orientujesz się? Tak, nie, nie. Ludzie, ludzie z Polski, no, generalnie, no, Polska, członek Unii Europejskiej, a ja. Czyli jest honorowana. Dobry, do, dobry system edukacyjny, więc, więc matura jest honorowana, ale e, uczniowie z Polski, no jak też z jakiegokolwiek innego kraju, którzy chcą e, uczęszczać na studia w Stanach, muszą, e, muszą wziąć testy te same, które studenci tutaj, czyli e, ACT albo SAT, to zależy od szkoły, niektóre szkoły chcą oba, e, i e, TOEFL lub jakikolwiek inny test, który pokazuje, że... E, Znasz język angielski na wystarczającym poziomie, żeby móc się w tym języku uczyć. A czy, czy, czy tak. coś w tym stylu. Jest, jest kilka odpowiedników. TOEFL generalnie jest w, wszędzie akceptowany, wiele szkół chce TOEFL i jeszcze jeden. No rozumiem. S. No i są to wielkie wydatki. E, zaraz przejdziemy do pytań Łukasza, no takie może troszeczkę dłuższe wprowadzenie, ale jeszcze jedna rzecz. Czym się różnią, co to jest college? co to jest university, co to jest e, community college? Jak, jak, jak, jak szybciutko mógłbyś to... No, e, wiesz, to jest generalnie trudne napisanie. University, a weźmy tutaj nasz lokalny przykład, University of Michigan, czyli Uniwersytet Michigan, wielka, dobra szkoła, Fen Arbor. A nazwa uniwersytetu, University of Michigan, składa się z kilku college'ów, nie? College of Arts and Sciences. Czyli college to jest tak jakby katedra na przykład uh -huh. nauk jakiś tam, nie? To jest to, to jest, to jest ta różnica, nie? Że college przeważnie to jest ta, jakby dział danego uniwersytetu, uniwersytetu zajmujący się jakąś dziedziną akademicką. A community college? Community college to są to szkoły generalnie tańsze dwuletnie, na których robi się licencjonat, nie? Czy associate z Licencjat. Licencjat, licencjat. Dwuletnie programy. Na, na wielu community colleges można właśnie zdobyć GED, mhm. jeżeli ktoś nie ma. No są to generalnie tańsze szkoły, Uczęszczanie do nich zależy też od miejsca zamieszkania, czyli, czyli no one są wspomagane przez pieniądze ze Stanów i powiatów tutaj. No ale generalnie jest to tańsza alternatywa dla ludzi, którzy na przykład nie mają pieniędzy, żeby od razu zacząć na czteroletniej uczelni. Wiele osób zaczyna na, na Community College, bierze klasy przez dwa lata, a potem transferuje się do, do innej, do uczelni czteroletniej. Dominik, zaczynając pytania Łukasza. Czym różnią się studia w Ameryce od tych w Polsce? Nie wiem, czy ty będziesz w stanie odpowiedzieć no, na to pytanie, dlatego, bo jest, nigdy nie studiowałeś nie w, Polsce, w Polsce, ale czy, czy coś na ten temat możesz powiedzieć? Znaczy generalnie, tutaj nic nie ujmując polskim uniwersytetom, no, największa różnica jest taka, że jeśli chodzi właśnie o uniwersytety, no, USA ma jedne z najlepszych szkół na świecie patrząc na, na jakiekolwiek rankingi z 100 najlepszych uniwersytetów na świecie przeważnie co najmniej 80 jest, ta, jest w Stanach Zjednoczonych no więc to jest na pewno plus w stronę Ameryki druga rzecz czym, czym różnią się tutaj po 4 latach masz bachelor's degree mhm. czyli nie jesteś magistrem żeby w Polsce jest odwrotnie po czterech latach przeważnie, czterech Cztery, pięciu, pięciu latów, tak. uh -huh. masz tytuł magistra, tutaj po czterech latach masz tytuł bachelora i potem możesz dalej kontynuować naukę, iż do, jak tutaj się mówi, graduate school, żeby dostać się do graduate school, wymaganym jest właśnie bachelor's degree, no i tam właśnie możesz zrobić mastera specjalizacje. Czyli już tak jakby magisterskie nie, to są studia. Magisterskie studia lub też doktoranckie, nie? Zależy, zależy czym dana osoba się interesuje i, i jak długo chce się uczyć. No ale dobrze, no to w takim razie teraz załóżmy przyjeżdża Polak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma tytuł magistra, chce się nostryfikować w jakiś tam sposób tutaj w Stanach, to czy ten jego tytuł magistra będzie on jako, ty, jako magister w Polsce będzie mógł się podsługiwać master's degree tutaj w Stanach czy też musiałby jeszcze robić? Nie, nie wiem, nie, nie orientuję się za bardzo w tym, na, na pewno ten proces nastryfikacji to kosztuje pieniądze i z tego co wiem po prostu są specjaliści, którzy zajmują się właśnie tym, że patrzą w indeks danej osoby, sprawdzają każdy, każdy kurs, mhm. wszystko i czy ma to swój odpowiednik w Stanach. Często jest tak, że nie ma, więc no, to, to już zależy od, od, od, od edukacji, od szkoły, od osoby. E, jakie dokumenty potrzebne są, by startować o miejsce na studiach? Mówimy tutaj o mieszkańcu spoza y, Stanów Zjednoczonych. No na pewno, na pewno matura musi być ukończona, uh -huh. e, trzeba też e, wziąć te wszystkie testy, o których uh -huh. wspominaliśmy wcześniej, czyli ACT, SAT, um, TOEFL, bądź też jakikolwiek inny e, test znajomości języka angielskiego. E, no i to są te główne dokumenty. E, to zależy też od szkoły, więc e, tutaj każdy, każdy duży uniwersytet, mały też, ma stronę internetową, świetnie, świetnie są one zaopatrzone, mhm. informacje są łatwe do znalezienia, więc tutaj no, to, to już zależy, e, zależy od, od, od tutaj słuchacza. Nie? Jeżeli e, jest zdecydowany się pójść do, do, do jakiejś szkoły, no powinien sprawdzić, czego wymagają, no, ale generalnie to są dokumenty, które każda szkoła zawsze wymaga. E, jeszcze z aplikacją zawsze dołączany jest personal statement, czyli mhm. Taki jakby list intencyjny, mhm. w którym e, kandydat, kandydat pisze, pisze, dlaczego nadaje się i dlaczego jest dobrym kandydatem właśnie do, do tej danej uczelni. E, no i listy rekomendacyjne od, od nauczycieli. E, tak generalnie zapewne wygląda z 95% aplikacji. Badania lekarskie? Niej, to, w to, to, to już jest, to chyba już nie zależy od placówki, od szkoły, ale bardziej od, od wymagań rządowych tutaj i stanowych. Rozumiem. Każdy stan ma inne na przykład wymaganie, jeśli chodzi o szczepienia mhm. i tego typu sprawy. Wiele z tych spraw, no to są rzeczy drugorzędne, bo to trzeba załatwiać już po tym, jak dana osoba dostała się do szkoły, bo wtedy właśnie... Stara się o wizę i, i tego typu sprawy. Łukasz pyta, czy automat wybiera osoby według wyliczeń punktów ocen na, na, na świadectwie maturalnym, czy CV kandydatów są przeglądane. Nie, przeglądane są. Na pewno. Znaczy wiadomo, że dobre uniwersytety, tutaj około 10%, takich takich najlepszych, nie? 10% aplikantów się dostaje. No, czyli konkurencja jest ogromna, nie? No, Tutaj już mówię o średnich uniwersytetach 50-60%, czyli dwóch kandydatów na jedno miejsce. Więc, no, konkurencja jest ogromna, jeżeli na pewno patrzą na oceny, jeżeli ktoś ma niskie oceny, na pewno już wtedy reszta nie za bardzo ma znaczenia, po prostu odrzucają daną aplikację i patrzą na następną. Więc, no, tutaj chodzi o tysiące, tysiące aplikantów. Więc e, wiadomo, ale jeżeli, jeżeli osoba ma dobre oceny, no na pewno spojrzą na resztę aplikacji. Czyli będą dalej iść tak. i, i, i patrzeć na tak. to, jak... jak oceny osobę... i wyniki tych testów grają największą rolę, no bo to jest pierwsza rzecz, na którą oni patrzą. Jak dokładnie przebiega rekrutacja? Wysyła się dokumenty no i, wysyła się, i, się czeka. i się czeka. No generalnie tak to wygląda z, ze strony studenta, nie? No, tak jak powiedziałem, oni głównie patrzą, pierwsza rzecz, na którą e, patrzą w danej uczelni jest e, są to wyniki tych testów i oceny jeżeli te są satysfakcjonujące no patrzą na inne rzeczy, na, na CV nie na zaangażowanie w różnych tam zajęciach pozaszkolnych, bo na to dużą uwagę Zwracamy zwracają to. szkoły w Ameryce na jakieś autor, wolontariaty. wolontariaty, udział w różnych olimpiadach wydarzenia sportowe więc to wszystko, to wszystko gra rolę no i personal statement jest też bardzo ważny więc im lepiej napisany, tym lepiej dla kandydata. Łukasz pyta, jakie certyfikaty, egzaminy są potrzebne dla kogoś, kto robi maturę w Polsce? No to już na to odpowiedzieliśmy. No, ACT, no to, są, to jest, to jest, jedyne co, co bym radził Łukaszowi, to to, żeby, no, jeżeli jest naprawdę zdecydowany, wtedy, wtedy jak najbardziej warto wydać pieniądze, ale jeżeli nie, to, to dużo kosztuje, bo ACT, ja tutaj sobie zapisałem, GRI kosztuje 140 dolarów. GD GED? GRE, GRE, OK. E, TOEFL 130, SAT 150. E, te testy są drogie. E, żeby złożyć aplikację też e, trzeba za to zapłacić. E, mm -hmm. To zależy od szkoły, od 50 do 100 dolarów. No więc to jest to droga zabawa, nie? E, więc na, na pewno, jeżeli, jeżeli naprawdę jest poważnie myśli o chodzeniu do szkoły tutaj, no. Powinien już zacząć się rozglądać za tym wszystkim w tej chwili. Przed przerwą jeszcze spytam, czy są może jakieś konkursy, w którym można wygrać indeks danej uczelni. Czy coś takiego w ogóle jest tutaj w Stanach? Nie, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. No, to inaczej wygląda dla studentów tutaj w Ameryce, a dla studentów międzynarodowych. Raczej nie. Dominik, kolejne pytanie. Czy można wszystkie formalności załatwić zdalnie? Tak. Tak jak mówiłem już wcześniej, każda szkoła ma rozbudowaną stronę internetową, system IT. To wszystko, wszystko naprawdę ze sobą współgra. Wszystkie informacje, które są, są na internecie. Jeszcze kilka lat temu były drukowane różne broszury, tego typu sprawy. Teraz już nawet żadna szkoła tego nie robi. Wszystko jest dostępne na internecie, czyli każdy gdziekolwiek na świecie może znaleźć wszystkie dokumenty, wszystkie informacje. Druga rzecz to naprawdę radzę napisać e-mail do szkoły, bo ludzie są bardzo mili, pomagają i to jest to, że jeżeli na przykład coś nie jest łatwe do zrozumienia, jakieś niezrozumiałe nie przez, przez na, na pewno kontakt i, i, i, i, i zapytanie na, na pewno ludzie odpowiedzą bo, bo, bo, bo są pomocni i to też w sumie pomaga bo wtedy wiedzą już o twoim istnieniu i, i, i wtedy jeżeli złożysz aplikację i, i będziesz utrzymywał kontakt mailowy z, z różnymi osobami no to też, to też działa na twoją korzyść ja tutaj słyszałem taką statystykę że na University of Chicago, bardzo, bardzo dobrej e, uczelni, e, ludzie, którzy e, utrzymywali jakiś kontakt przed złożeniem aplikacji, mieli 60% więcej szans na dostanie się do szkoły. Niż no to ludzie, chyba bardzo. Więc, więc, więc na pewno warto. I myślę, że też można powiedzieć o tym, że bardzo często w szkołach są y, ludzie, którzy pomagają międzynarodowym studentom. I nie mówię tu o innych studentach, bo ci na pewno pomogą, kiedy już tak, taki tak, student tak. przyjedzie tutaj, ale są ludzie, którzy pracują na Uniwersytecie tak. i, i zawsze służą pomocą. Są zatrudniani tylko po to, żeby pomagać ludziom spoza Ameryki. Ameryki, szczególnie na większych uczelniach. Skoro jesteśmy już właśnie przy, przy, przy tych sprawach międzynarodowych studentów, czy uczelnia ułatwia nam dostanie wizy, czy trzeba ubiegać się o nią wcześniej? Później, bo w pierwsze trzeba dostać się do uczelni i z tego co wiem to właśnie po otrzymaniu listu z akceptacją idzie się do ambasady i, i stara się o wizę. Rozumiem. I nie ma problemu z tym jak już jest człowiek przyjęty na daną uczelnię. Nie wiem, nie wiem. No, na pewno mogą być jakieś problemy, no bo wtedy, wtedy też mamy rozmowę właśnie z, z pracownikiem ambasady. Jeżeli będziemy wyglądali na kogoś, kto zostanie i będzie tutaj pracował nielegalnie, no to pewnie, pewnie wizy nie dostaniemy, ale generalnie ten, generalnie wydaje mi się, że, że jeżeli już jest list akceptacyjny, E, osoba jest poważna e, i, i ma poważny zamiar się uczyć tutaj, to, to nie wydaje mi się, żeby wiza wtedy była problemem. E, właśnie powiedziałeś o pracowaniu tutaj. Łukasz pyta w następnym pytaniu, e, zadaje to pytanie, e, masło maślane, e, pyta, e, gdzie najlepiej studiować, tak by dobrze ucząca się osoba miała szansę się dostać, a jednocześnie absorbujące Nieobserwujące na tyle, by mieć czas, czas na pracę. Także za chwileczkę a propos, gdzie warto studiować, ale jeszcze może a propos tej pracy. Czas na pracę. E, może nawet nie czas na pracę, no wiadomo, że czas zawsze się znajdzie, ale czy dana osoba jest, może pracować, czy jest, e, może być legalnie zatrudniana. Nie, nie jestem pewien, nie jestem pewien. E, wydaje mi się, że trzeba mieć work permit e, do pracy. Czyli ale, pozwolenie na pracę. Pozwolenie na pracę, o które trzeba się starać osobno. Ale, e, Wiele szkół chyba ma zasadę, że pracując dla uczelni, żeby, żeby to robić, nie, nie jest wymagane właśnie pozwolenie na pracę. Te prace są różne, nie? No, na przykład pracowanie w szkolnej bibliotece, tego typu sprawy. No, są to. Prace generalnie mogą być dobrze płatne, bo od, od, od 8 do, do 15 dolarów na godzinę minus podatki. Ale, ale nie jestem pewien, tak jak mówiłem. Być może jest tak, że trzeba się starać o pozwolenie na pracę. E, czyli gdzie najlepiej studiować? W jakiej szkole? No nie mówmy już konkretnie w jakiej, ale tak, żeby właśnie można było się dostać, ale żeby jeszcze ta osoba miała czas na to, żeby pracować. Znaczy, generalnie no, do szkół amerykańskich, dobrych szkół amerykańskich, konkurencja jest olbrzymia. No i trudno jest się do nich dostać. Trzeba wybrać kilka uniwersytetów, tak jakby z różnych poziomów, złożyć aplikację, jeżeli naprawdę jest jeszcze zdeterminowanym, aby studiować tutaj i, i, i, i zobaczyć no, generalnie, gdzie, gdzie się dostaniemy. Jeśli chodzi o geograficzne miejsce, no, wiadomo, miejsce, miejsce jak Detroit jest tańsze niż Uni miasto University of Sh Florida. Chicago, Nowy Jork, Waszyngton, Boston to są strasznie drogie miasta, żeby tam przeżyć. Więc to gra rolę. Druga, druga rzecz. Um, jeżeli będziemy mieszkali w akademiku, akademik zawsze jest tańszy. To, to, są... to może zaraz, a propos zakwaterowania, to może za chwileczkę. No ale jeżeli chodzi właśnie o inne rzeczy, takie jak kupowanie Coca-Coli czy, czy, czy jedzenie, no, to, to łatwo sprawdzić, bo, bo takie różne kalkulatory są na internecie dostępne, ale no wiadomo... Zależy to od miejsca. Niektóre uniwersytety nie są drogie, ale stają się drogie przez to, że są w Chicago, no w Nowym Jorku. Gdzie... Bo dodatkowe opłaty różne, no tak właśnie. jak mówisz. Więc, więc to, to, wszystko, to wszystko gra rolę. Ja generalnie e, e, ważny aspekt tego wszystkiego to jest fakt, czy uniwersytet jest prywatny, czy, czy państwowy. E, jest bardzo dużo, bardzo dobrych państwowych uniwersytetów, tak jak właśnie University of Michigan University of California. Um, te uniwersytety generalnie są tańsze, dużo tańsze um, niż uniwersytety prywatne takie jak Harvard, Princeton, Yale. Um, ale z tego względu, że dana osoba jest um, międzynarodowym studentem, te koszty nie są dużo niższe. Więc. Um, Często jest tak, że prywatne uniwersytety mają większą możliwość manewru oferując e, jakiejś osobie e, różne stypendia, bo te uniwersytety dysponują własnymi pieniędzmi, a nie pieniędzmi na przykład stanowymi. Więc e, no, tutaj jest naprawdę dużo, dużo wariantów, które trzeba przemyśleć, e, nim, nim, nim się podejmie taką decyzję, no, bo naprawdę warto to przemyśleć nim zapłaci się 100 dolarów za, za aplikację. Dominik, właśnie, bo tutaj Łukasz o to nie pyta, ale e, przede wszystkim, jak jest finansowaniem nauki? Bo w Polsce generalnie mówi się, że jest edukacja, wyższa, wyższe studia no, są e, darmowe. No wiadomo, że to nie jest do końca prawda, no bo bardzo często musisz jakieś tam drobne opłaty wnosić. E, jak tutaj to wygląda? Czy państwa uniwersytety są... Powiedziałeś, no są tańsze niż, niż te prywatne, ale o jakich kosztach mówimy? No generalnie e, dla mieszkańców danego stanu e, Uniwersytet Kalifornijski jest, jest darmowy dla mieszkańca Kalifornii. E, dla mieszkańca Michigan, University of Michigan nie jest darmowy ale kosztuje bodajże 5 tysięcy dolarów za semestr. Mhm. Dla studenta spoza Michigan, w tym studenta międzynarodowego, jest to około 17 tysięcy za semestr. Ponad trzy razy więcej? Mhm. Więc... Tylko dlatego, że nie jest mieszkańcem mhm. Michigan. E, czyli no 17 tysięcy za semestr. Dwa semestry do roku. No to są olbrzymie koszty. 4 lata przynajmniej. E, uniwersytety pokroju Harvardu, te, te lepsze, lepsze prywatne placówki, one też kosztują właśnie około 36 tysięcy na rok. Więc no to są olbrzymie koszty. A... Ale tam już nie ma znaczenia, czy jesteś międzynarodowy, czy jesteś... E, też ma, okay. ale, ale oni, oni mają większą możliwość manewru, jeśli chodzi o różne stypendia i, mhm. i tego typu sprawy. Pomoc studentowi. Pomoc studentowi. E, no generalnie jako student międzynarodowy i to zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej, ale często jest tak, że właśnie decyzja, czy, czy dana osoba dostanie wizę studencką, czy nie jest właśnie to, czy jest w stanie udowodnić, że jest się w stanie tutaj utrzymać. Więc często jest tak, że szkoły liczą na to, że dana osoba ma już jakąś formę finansowania swojej nauki. No jest, jest to strasznie drogie. Jest to strasznie drogie e, możliwość dostania jakiegoś stypendium. E, zawsze istnieje, ale jest, e, jest ono mniejsze dla studentów międzynarodowych niż dla tutaj studentów amerykańskich. E, no ale tutaj jak z wszystkim, o czym mówiłem wcześniej, no, trzeba naprawdę poszperać na internecie i, i na pewno coś się znajdzie. E, jest dużo, dużo różnych e, nawet instytucji pozarządowych, które które wspomagają finansowo studentów na przykład tylko z Europy albo studentów tylko z Azji więc... albo tylko z Polski, albo tylko z Polski. <laughs> ale, ale na, pe na pewno są tu opcje Łukasz pyta też właśnie co z zakwaterowaniem, akademik czy kawalerka jakie są koszty wynajmu i utrzymania na minimalnym poziomie no trudno na pewno będzie odpowiedzieć na to ta, pytanie ta, no. akademik a... Razem z room and board, mhm. czyli akademik plus wyżywienie. No i wiadomo, tam jest też wtedy internet i, i wszystkie te rzeczy są opłacone. Na University of Michigan jest to około 8000 dolarów na semestr. Na semestr? Na semestr. semestr. Zakwaterowanie się no, jest drogie no to też zależy od miejsca. Jeżeli dana osoba pójdzie na Wayne State University w Detroit, dobrą uczelnię w mieście Detroit, jest w stanie znaleźć miejsce zakwaterowania za 300 dolarów miesięcznie na spółkę pewnie z jakimś innym studentem. Tak, to możliwe. Więc, więc, więc... I tutaj szkoły też mają osobnych ludzi zatrudnionych tylko po to, żeby pomóc studentowi znaleźć miejsce do życia. Jeżeli ktoś, tak jak mówię, no, chce pójść do szkoły w Chicago czy w Nowym Jorku, no tam wtedy koszty wynajmu są astronomiczne, poniżej 1000 dolarów nikt nic nie znajdzie. E, więc więc to, to też zależy od miejsca. E... No właśnie, bo to jest trudno naprawdę powiedzieć, bo, bo, bo na, ja nawet słyszałem na e, Uniwersytecie Stanowym tutaj w Michigan, Podobno jest coś takiego, nie wiem czy to jest prawda, no, no, no Ty na pewno będziesz wiedział, że jeśli jesteś jakimś opiekunem piętra w akademiku, to jeszcze z uczelnia w jakiś tam sposób pomaga Ci finansowo płacić właśnie za, za, za, za Twoje studia. Nie wiem, czy, czy, czy to, tak to jest, prawda. Tak, ale to, to, to nie są studenci pierwszego roku, to przeważnie są już starsi Aha. studenci, więc trzeba sobie na to zapracować. Rozumiem. E... Dominik, podsumowując, plusy i minusy, tak jak napisał Łukasz, studiowania w Ameryce. No, wielkim plusem na pewno jest to, że edukacja jest na niesamowicie wysokim poziomie. Minusem jest, są koszty. Koszty. Tutaj niech nie zapomina o Kanadzie, mhm. jeżeli ma taką możliwość, bo ja osobiście niedawno stałem przed bardzo podobnym wyborem. i Gratuluję przy okazji. Dziękuję. Ale, ale dostałem oferty z, z kilku amerykańskich uczelni i, i, i dwóch kanadyjskich i, i, i wybrałem McGill w Montrealu, dlatego, że po pierwsze koszty utrzymania tam są najniższe w Ameryce Północnej, a po drugie koszty są nieporównywalnie niższe samej edukacji. University of Chicago są to koszty no, prawie 60 tysięcy na rok, wliczając wszystko, no bo tutaj nie wspominaliśmy jeszcze o książkach, o tego typu sprawach. To wszystko jest astronomicznie drogie. E, student musi sobie wykupić ubezpieczenie na życie, no to, to też jest na, na zdrowie, zdrowotne. No, to też jest strasznie drogie, więc e, same tuition to nie jest wszystko. Jeszcze są różne fees, opłata za, za, za, za e-mail, za dostęp do komputera, za bibliotekę, za, za, za to wszystko. Więc e, Koszty, koszty tutaj były astronomiczne, podczas gdy koszty dla mnie jako studenta międzynarodowego w Kanadzie y, są niesamowicie nieporównywalnie niższe, bo, bo jest to 15 tysięcy dolarów kanadyjskich na rok. Kanadyjskich? Kanadyjskich. Czyli w, w tej chwili jest to tutaj 1 do jednego, no tak, ale, ale kiedyś ale kiedyś to nie było 1 do jednego. No więc więc no, no są bardzo dobre uniwersytecie w Kanadzie. E, University of Toronto w Toronto, e, York w Toronto, um, University of London, e, też blisko Toronto w Ontario, mm -hmm. McGill w Montrealu, e, University of British Columbia Vancouver, więc więc jest wiele naprawdę dobrych szkół w Kanadzie, które są dużo tańsze e, i stoją na, no też na bardzo wysokim poziomie. No wiesz, jeśli jest różnica y, 60 tysięcy dolarów i 15 tysięcy dolarów, no to y, wiadomo, nawet jeśli jesteś międzynarodowym studentem. I tak, jest no to... Nieporównywalne, nieporównywalne, oczywiście. Dominik, czyli po prostu generalnie, jeśli ktoś jest zainteresowany danym uniwersytetem, najlepiej jest się po prostu z nimi skontaktować tak. przez internet i... Ale są to, są to godziny, godziny szperania na internecie, bo, bo, bo trzeba poczytać o tym wszystkim, trzeba zrozumieć ten proces, no i e, stypendia są, więc, więc to nie jest tak, że, że e, za wszystko trzeba będzie zapłacić samemu, no ale na pewno jest to będzie to trudne, żeby znaleźć wystarczająco pieniędzy, żeby za to wszystko samemu zapłacić. E, więc e, no, trzeba się kontaktować ze szkołą, trzeba szukać, e, rozwijać kontakty i, i, i być dobrej myśli. Jeszcze tak szybciutko na sam koniec ty w Instytucie Piasta pomagałeś ludziom, udzielałeś różnych ratach a propos właśnie stypendiów. Czy nadal się tym zajmujesz, czy gdy. gdy ktokolwiek, kto słucha tego podcastu, no już tutaj na przykład jest i studiuje, mógłby się z Tobą skontaktować w sprawie właśnie jakiś stypendium. Nie ma, nie ma problemu. Na, stworzyłem takiego bloga pomoc.piastinstytut.org i tam jest właśnie tab e, ze stypendiami pod stroną. Zakładka. zakładka. Zakładka. <śmiech> ze stypendiami. Tam, jest, tam są linki do, do, do wielu polonijnych e, przynajmniej e, stypendiów. Ale generalnie dla, dla takich osób jak Łukasz właśnie, no najlepszą formą, w ogóle rozpoczęciem tego szukania będzie kontakt właśnie z osobą z financial aid danej, danej placówki i oni na pewno będą w stanie pomóc, wskazać, pokierować go w dobrym kierunku. Dominik, wielkie dzięki za Twój czas, bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Dzięki.